Produkcja trzeciego Tak jak brzmieniu piękno, tak w tych słupach sedno. Na zawsze i nie wtajemniczony jestem jest Pamiętaj kiedy był, trzeba jechać z bredną Reszta świata to drugie grono. LS to jedno. Ta stara, ale frajery wedną I nie w ten pościsk jest Na pewno trzeciego maja Wiem, że grzechu jest warta zgraja Liryko ze styką ją upajam Ta muzyka to w codzienności zajazd Browar faja, plener niebu jak baja Wszystko to przecież należy do nas Wierzę mocno, aż skoda wszystko To Bóg, do Niego droga Wszystko to jest kozak Człowieku zobacz, na chuj w sobie jest Teraz nieuzasadniona trwoga od jest w moim sercu bez ich to i tam to nie miałoby mi sensu teraz woda kwiat to mi chuj w powiedz sam czy nie ma to sensu zanurzę swoją wyobraźnię marzenia wyrażne jak dziesięć innych rzeczy jest to bardzo ważne zima 06 przez je masz się nie, nie zmienię stanę ziomek jak potrzeba zajdzie nie rozkładamy co patrzy Ci odnieść mi zajdzie dziś my żeby było jest buś no. no. Teraz kapujesz? Bo ja świeci Dla cyganów zjadą no. w No i chuj.